Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Wichury i przymrozki są nowe ostrzeżenia IMGW przed niebezpieczną pogodą. Prezydent Nawrocki pisze do premiera Tuska żąda zaskarżenia umowy Mercosur. Skandal w szpitalu w Łodzi. Dwie pijane pielęgniarki opiekowały się pacjentami kardiologii. Alert pogodowy dla mieszkańców wschodniej i zachodniej Polski. Silny wiatr nie odpuszcza w sześciu województwach. Na wschodzie MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obowiązują w Lubelskim, Podlaskim, części Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Wiatr może pędzić tam nawet 60 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą 11 województw na zachodzie i południu. Kraju w górach znowu będzie sypać śnieg. Jutro może spaść nawet 10 cm. Warunki w górach są bardzo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 W górach też mocno wieje, na gaz prawem wierchu w porywach do 120 km na godzinę. Prezydent żąda od premiera natychmiastowego zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy Unii z państwami Mercosur. Karol Nawrocki napisał w tej sprawie list do Donalda Tuska. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dokładnie prezydent napisał w swoim liście? No. O liście do premiera Karol Nawrocki poinformował w filmie opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta. Podkreślał m.in., że rząd zapowiadał podjęcie kroków prawnych mających zablokować wejście w umowy w życie. Rząd to obiecywał. Do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej. Do listu dołączam gotowy projekt takiej skargi. Wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko działać. Dziękujemy prezydentowi za dobre rady, odpowiada Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka zwróciła też uwagę, że Karol Nawrocki powinien zajmować się tym, co leży w jego kompetencjach. Przypomniała, że Karol Nawrocki miał okazję w sprawie Mercosur zadziałać. Mógł przekonać Giorgię Meloni, żeby zechciała wesprzeć mniejszość blokującą. To mu się nie udało, więc teraz naprawdę polecam, żeby pozwolił rządowi i parlamentowi europejskiemu działać spokojnie. W styczniu tego roku europosłowie opowiedzieli się za odesłaniem umowy handlowej Unii z Mercosurem do TSUE. Wniosek przygotowała Grupa Polskich Deputowanych na czele z Krzysztofem Hetmanem z PSL-u. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za te szczegóły. Apel prezydenta Krakowa do mieszkańców miasta Aleksander Miszalski prosi, żeby w dniu referendum w sprawie jego odwołania zostali w domach. Głosowanie ma być 24 maja, datę wyznaczyła krakowska komisarz wyborcza. Przechodzimy w tryb kampanii wyborczej, komentuje Jan Hoffman, inicjator zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Typowa kampania, tak? tylko tutaj nie ma kandydatów do wyboru, tylko są opcje do wyboru, czyli czy się jest za Aleksandrem Miszalskim czy przeciw. Przeciwnicy prezydenta Krakowa zarzucają mu m.in. zadłużanie miasta i krytykują za wprowadzenie strefy czystego transportu. Żeby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział ponad 158 tysięcy mieszkańców. To są aktualności jedynki. Pijane pielęgniarki zatrzymane w łódzkim szpitalu policjantów w Wielką Sobotę zaalarmował zaniepokojony pacjent. Dwie pielęgniarki w wieku 51 i 53 lat pracowały na oddziale kardiologii. Szpitala im. Kopernika usłyszały już zarzuty, tłumacza aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji. Badanie alkomatem wykazało, u młodszej z nich ponad 2 promila alkoholu w organizmie, natomiast u starszej 2,5 promila. Obu kobietom może grozić do 5 lat więzienia. Ostatni dzień tańszych wiz do Wielkiej Brytanii od jutra wchodzą w życie podwyżki przy wyjazdach rodzinnych. Dzisiejszy przelew oznacza nawet tysiąc złotych oszczędności. Droższe będą zarówno krótkie wyjazdy, jak i pobyty związane z pracą czy osiedleniem się w Wielkiej Brytanii. W dwóch najczęściej wybieranych przez Polaków przypadkach oznacza to konkretne podwyżki. Wiza studencka podrożeje o 35 funtów, czyli o 180 zł, a wiza pracownicza do trzech lat o 50 funtów, czyli o 270 zł. Urzędnicy home office uważają, że podwyżki są niewielkie, ale w praktyce odznaczają one wyższe koszty dla osób, które planują przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii w związku z pracą. Zmiany obejmą także podróżnych, z z obowiązku wizowego. Od jutra podrożeje ETA, czyli dwuletnia elektroniczna autoryzacja wjazdu do Zjednoczonego Królestwa. Opłata wzrośnie z 16 do 20 funtów, a to prawie 100 złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Wietrznie z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu we wschodniej części kraju. Temperatura od 4 stopni na Żuławach, 9-10 w centrum, do ponad 14 na Ziemi Kłodzkiej. Na barometrach w Warszawie, 1003 hektopaskale. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 guys that's why i'm singing now ciekawy moment w życiu Madony, bo dwa lata wcześniej, rok wcześniej wydała słynne Ray of Light, mm -hmm. William Orbit to produkował, ten sam człowiek produkował Beautiful Stranger, Rock. później no i film, tak? Austin Powers, Śpie śpieg, śpieg, śpieg <gry> który nie umiera nigdy. Czy droga Urszulo, Ulo zagraliśmy to z jakiegoś jeszcze innego powodu? Tylko i wyłącznie z takiego, że jest to piękna piosenka, która pięknie wprowadza nas w nowy tydzień pracy. Co krótszy. prawda o jeden dzień krótszy, ale jednak tydzień pracy. Folder ulubione. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Zapraszamy do godziny 16. Zapraszamy także tutaj, do nas, do jedynki, na fantastyczny wieczór pod hasłem Gwiazdozbiór. To już jutro, to już jutro. Jeżeli chcą Państwo być z nami tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana, zobaczyć to legendarne studio i wziąć udział w wyjątkowej audycji słowno-muzycznej, gdzie znane wokalistki Natalia Hukulska, Kasia Stankiewicz, Reni Jusis, Urszula i... Renata Przemyk. Tak. Będą opowiadać o latach 90. Będzie to wieczór, pełen anegdot, pełen również muzyki, bo Bartek Wąsik zagra. Zagra największe przeboje tychże pań z lat 90. porozmawiamy o tym, jak to było debiutować w tamtej dekadzie, jak wyglądał i na czym polegał sukces muzyczny. Dlaczego radio miało tak, moc, tak ważną rolę w kreowaniu gustów muzycznych? Były Polskie takie czasy radio, zdecydowanie. Jasne. Nie no, liczymy na, na to, że nadal jednak ma Wiesz, ja bym się jednak upierał, że nie Ale wiesz, wtedy nie było ani nie było Instagrama, ani TikToka, nie było platform streamingowych. Wrócimy trochę do czasów zamierzchłych, ale ponieważ mamy takie fajne gościnie, to z przymrużeniem oka na pewno opowiedzą o tym, co w tamtej dekadzie się odbyło. Tak, to będzie, mamy nadzieję, przyjemna audycja. Wszystko z okazji 100 lat jest będzie wyemitowana w programie Pierwszym Polskiego Radia nieco później. I my zapraszamy Państwa tutaj do studia imienia Władysława Szpilmana. Żeby do nas przyjechać, wystarczy napisać mail na adres folder małpapolskieradio.pl Albo zadzwonić pod numer 22 645 2266 645 2266. Ten wyjątkowy wieczór rozpoczyna się jutro o 17.45. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli spotkać się z Państwem tutaj w Polskim Radiu. Proszę dzwonić. Zaproszenia oczywiście są podwójne. Teraz to Bambino i Zalia oraz ich utwór Decyzje, a później w naszym studiu Czesław Mowin. Wynali Czesław, tak. Mogłaś, mogła, mogliśmy. Lepiej się poznać, da doznali Powiedz, dlaczegoś taka padła, podła, podła decyzja nie jest prosta Poszła, poszła z nim Mogliśmy się sobie pobrać Ty mnie, a ja ciebie bym wziął Amor z tobą to miał rozmach Bo nie wiem, czy wierzę oczom Za nią podpisze cyrograf I o oh. rana budzi mnie myśl czy ty wiesz że ja ja ja przez ciebie gubię się w niej błagam losie to jest rozkaz tak bardzo chcę mieć go no wciąż za jedną chwilę życie podam bo z Chcieliśmy się sobie pobrać, ty mnie, a ja ciebie bym wzięła, tylko sobie to wyobraź, tak rzadko mnie coś o śmiela gniewam się losie, boś mi podpać. Program pierwszy Polskiego Radia, audycja Folder Ulubione. A w Folderze, już przy stole, Czesław Mozyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dzień dobry, drodzy. Bardzo miło dziękuję za zaproszenie. No łatwo cię nie jest umówić, bo cały czas w drodze. Teraz masz przerwę w trasie koncertowej i fajnie, że udało się znaleźć czas, żeby zajrzeć do jedynki. Wyruszyłeś w wiosenną trasę koncertową, która obejmuje 23 miejsca i 23 koncerty spotykasz się z ludźmi nie tylko w dużych miejscowościach, także tych mniejszych, w Brzesku, w Dusznikach Zdroju. Kogo widzisz w pierwszych rzędach, kiedy jedziesz do tych mniejszych miejsc, a nie do tych najważniejszych koncertowych miast na mapie Polski? Zawsze twierdziłem, że w każdym mieście w Polsce, obojętnie jak mapa jest podzielona, czy to muzycznie gustowo, czy światopoglądowo, zawsze znajdziemy swoich. Ludzi ciekawych, ludzi, którzy... Chcą czegoś innego. Ludzi, którzy może zmęczyło ich zły dźwięk na Stadionie Narodowym. Mm. <grym> z całym szacunkiem. I chcą posłuchać e... muzyki w dobrych warunkach. Tak. Aran. I wtedy sobie cenią. I, I wydaje mi się, że to też, że ja się cieszę, jak ten rynek się zmienia. Jest coraz bardziej miejsce na, na takie mniejsze rzeczy, czyli takie taki jak ja, który może zagrać nie wiem, w kawiarni, która nawet nie ma sprzętu, ale ja przyjadę ze swoimi głośnikami. Czy w restauracji, w jakimś danym miasteczku, gdzie ta restauracja funkcjonuje de facto jak prawdziwy dom kultury. Czyli dom kultury może nic nie robi, albo mało, albo cały budżet wywala na dni miasta, prawda? Bo takie są sytuacje, jak powiedzmy, postawiam tuczną, gdzie dom kultury albo dom, mieszkanie prywatne funkcjonuje jak takie... No, jak miejsce koncertowe. Mhm. I wtedy jest miejsce dla takich muzyków jak ja, czy, czy jeszcze bardziej, może mniej znanych, niszowych. I to powoduje, że ja mogę z pokorą też mogę odwiedzać różne miejsca w Polsce. Nie mogę oczekiwać, że ktoś przyjedzie te 300 kilometrów. Ale za to ja przyjadę, zapukam na drzwi i pomuzykuję. A kim dzisiaj dla Polaków, dla Polek jest Czesław Mozyl? Ja myślę, że Czesław Mozyl jest taką, taką marką, która była wszędzie w jakimś momencie, na pewno nie miała, i to dzięki Bogu, nie, nie miała profesjonalnego menedżmentu, manag bo to były lata jeszcze takie, gdzie on nawet nie funkcjonował. Czyli to jest taka marka, gdzie Czesław Mozyn mógł pisać, co chciał, o każdej porze, swojego posta na Instagramie czy na Facebooku, co też ma swoje skutki i konsekwencje. Ja myślę, że, że Czesław Mosul bardziej jest, chyba jest znany, ale mało kto zna moją muzykę, tak mi się wydaje. Więc moja praca od, cały czas od podstaw jest, żeby przyjechać i zagrać to, co ja robię teraz i żeby muzykować, bo prawda jest taka, że ja zawsze byłem szalenie w undergroundzie. Ja tylko przez przypadek się przebiłem, a potem była kariera medialna. Bo przecież płyta debiut nawet, jak ja teraz patrzę wstecz, co się działo na polskim rynku, jak ja widzę, widzę to, to, co teraz się dzieje, co my widzimy, co nawet Spotify teraz nam młodym muzykom powoduje, że młodzi muzycy chcą brzmieć jak gorsze kopie, swoich idoli. Z czego to wynika, że ludzie chcą brzmieć jak kopia? Dlatego, że jak się komuś sprawdziło kopiować danego producenta, to idziemy tym samym tropem. Tylko to trochę jak piramida. Yy, jak, jak, jak piramida finansowa. Nie jest miejsce dla jeszcze 20 Dawida Dawid Podsiadło. A Dawid Podsiadło z tym jest szalenie zdolny, oryginalny i, i bardzo skromny. No ale nie ma miejsca na gorsze kopie Dawida Podsiadło. Więc wydaje mi się, że, że jak ja patrzę wstecz, to z pokorą jestem wdzięczny, że było miejsce dla mnie. A teraz robię swoje i chyba mam taką, taką pozycję, że muszę, no muszę udowadniać cały czas, ale chyba nie odpuszczam. Ale wyczuwam jakoś bardzo dużą wdzięczność twoją za twoich fanów, za tych ludzi, którzy przychodzą na te właśnie koncerty tylko dla ciebie. Tak. To jest, wydaje mi się, że to przychodzi z wiekiem. Mam 47 lat. Jak miałem 28, to byłem przekonany, że to, co ja robię, jest coś, co potrzebuje każdy człowiek na świecie. Muzycznie intelektualnie, duchowo. Wiem też, dzięki Bogu mam cudowną żonę, która jest po psychologii też i która urodziła się w Polsce i wychowała w Polsce. Dorota jest ziławy, więc Dorota mnie, mnie uczy i uczy mnie trochę pokory i bardzo często, jak ja narzekam i wchodzę w taki typ taki marudzenia, czy to to no wtedy, Dorota mówi, powinien się cieszyć za to, co masz. A co najmniej nauczyłem się szanować każdą osobę, która przychodzi na koncert. Czasami ta osoba nawet jest z przymusu, bo zabrała danego pana żona. Powiedziała, idziemy na Mozilla. A mo moje zadanie jest takie, że po, po półtorej godziny ten pan przychodzi po koncercie i mówi, jednak dobrze moja żona wybrała. My też wybieramy Czesława Mozilla. Za chwilę wracamy do rozmowy, a 9 kwietnia startuje druga część wiosennej trasy naszego gościa. Łódź, Racibusz, Miasteczko Śląsk, Bielsko Biała, Brzesko, Duszniki, Zdrój, Płońsk. Pońsk jest wyprzedany Białystok, Zielona Góra, Raszków, Zbąszyń i Opole. Za chwilę wracamy dobrze brzmi, do rozmowy. Dobrze brzmi. Program pierwszy Polskiego Radia. Która ma ucieszyć ludzi To przychodzisz mi do głowy Tylko Ty Kiedy myślę o temacie Które miłe skojarzenia budzi To przychodzisz mi do głowy Tylko Ty Jesteś moim pomysłem na i Jesteś hitem gotowym bez dwóch Gwiazdo na gwiazdy byś nie mój A jeżeli nią nie jesteś To się stanie. Kiedy myślę o korzyści Jaką mają mieć słuchacze To przychodzisz mi do głowy Tylko ty gdy myślę o tym pięknie, który mi ukościć raczej, to przychodzisz mi do głowy tylko ty jesteś moim pomysłem na przebój jesteś hitem gotowym bez dwóch zdań ty się gwiazdą nad gwiazdy mój a jeżeli Jesteś, to się stanie. Wiem, że to nie takie łatwe Zrobić z kogoś dobry tekst Wiem, że to nie takie proste Ale z tobą Uda się Jesteś moim pomysłem Na wszelku Jesteś hitem gotowym Bez dwóch stań. Gwiazdą na gwiazdy byś nie mój, a jeżeli nią nie jesteś, to się stan, Jesteś moim pomysłem na przebój, jesteś hitem gotowym bez dwóch się Gwiazdą na gwiazdy byś nie mój, a jeżeli nią nie jesteś, to się stań. Jeżeli o no mnie jesteś, to się stań. A jeżeli o no mnie jesteś, to się sam! W folderze ulubione gościmy dzisiaj Czesława Mozilla. Dzień dobry. Dzień dobry Ponownie. Dzień, dzień dobry. Czy to, co się dzieje w naszym trudnym świecie, za naszym czasami szarym oknem, ma wpływ na twoją twórczość? Na pewno masz szalenie wpływ na, moją, na moje samopoczucie. Tak, bez dwóch zdań. Byłem dwa razy w Iranie. Poznałem Persów, byłem w Libanie, w Danii się wychowałem z kolegami z krajów arabskich, mam ogromną słabość. Powiem to tak, to wpływa tak bardzo, że mieliśmy z Rotą wykupioną wycieczkę do Stanów. I pierwsza w życiu, i to było tak, że mieliśmy wziąć samochód w Nowym Jorku, jechać, jechać. No i stwierdziliśmy, że to było tak dwa miesiące temu, że, że nie. Jakby jedno jest ten aspekt polityczny, tragedia y, humanitarna, no to przysunęliśmy nasze bilety i lecimy do Stanów, ale będziemy tylko w Nowym Jorku. Ja jestem sam Byłem dwa razy, wiozłem dziennikarzy kanadyjskich do Lwowa. Odwiedziłem swoją kuzynkę Oksanę, która mieszka w domu dziadków. kiedyś trudniłem do Oksany. Teraz to, nawet jak był teraz atak na Lwów. Ja nie, ja nie wiem, co. mi trudno napisać, że jesteś ok. To jest taka błahne, to jest. Nic nie jest okej. Okay. Więc wydaje mi się, że tak jak w moim projekcie krajowej Przyszłości będziemy robić, to jest taki utwór, który cztery lata temu miał na przykład taki tekst, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać. To, to, to miało być chór dziecięcy. Ale jak coś, to będziemy walczyć. I trzy szkoły u nas w Polsce odrzuciły mi to, bo to było za mocne. I stwierdziłem teraz, no to kto legi, legimitnie może, może zaśpiewać tę piosenkę. Więc znalazłem fantastyczny chóry w Wrocławiu, który składa się z dzieci ukraińskich. No i taką piosenkę nagramy. Więc, więc wydaje mi się, że tak. To by było strasznie nie fair być obojętnym na to, co się dzieje. Czy to, co się dzieje w twoim własnej środowisku, gdzie mieszkasz, czy to, co się dzieje na świecie, a jednak to wpływa ekstremalnie. Ja kocham, ta sytuacja teraz niestety z tragedią i wojną Izraela, Stanów na, na Iran. Idealnie pokazuje, że ciebie polityka nie dotyczy. Dotyczy nas wszystkich. O, dotyczy cię bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Więc ile ludzi ja spotykam, którzy mówią, że oni żyją w symbiozie, bo nie interesuje ich, co się dzieje na świecie. Jakie to jest naiwne. Czesławie, czy spodziewałeś się kiedyś, że będziesz śpiewać piosenkę Mieczysława Foga? Nie, ale... Trochę filtrowałem z myślą. Kiedyś taka pani przysz przyszła do Domu Kultury i powiedziała ten Czesław śpiewa. Czy on śpiewa repertuar Czesława Animena, czy Czesława Foga? Pomyliłaś, wiadomo. Wtedy zrozumiałem, że był taki Fog, bo mam ogromne braki, czyli legenda polskiej piosenki. I jak Wojtek Iwański zadzwonił z propozycją, to się nie zastanawiałem, ale muszę z pokorą powiedzieć, że to było może najtrudniejsze zadanie. Słuchasz gramofonomankę i myślisz sobie ogarnę to. I potem dwa tygodnie uczyć się tekstu, a najgorzej było do tekstu upić się warto. Nie wiem dlaczego, ale no przyznam, że, że chylę czoło i na pewno cieszę się, jak, jak, jak wyszło finalnie, ale znam swoje miejsce i na pewno jak o. się słyszy Mieczysława Foga, to to się wydaje takie naprawdę lekkie. Takie lekkie. wdzięczne. No tak. A to jest lekkie właśnie przez ten talent i, i ten warsztat, który w, wtedy hmm. był. Nie było wtedy wszystkich narzędzi do nagrywania jak teraz. Teraz yy, naprawdę wiele można więc to było wielkie przeżycie. Cieszę się, że byłem częścią koncertu Cafe Fog. Co będzie dalej? Co będzie z grajkami przyszłości? Co będzie z nowymi piosenkami? Bo je już grasz w trakcie koncertów. Jaki masz plan? Bo leniem nie jesteś, choć lenia fantastycznie zinterpretowałeś. Mam płytę gotową piszę nowe piosenki, a na pewno na jeśnie wydajemy płytę Herbert Kameranie, czyli z z kwartetem i z Miłoszem Woźko. Gramy, napisaliśmy muzykę do, do białych wierszy z Gminywa Herberta i to jest, to jest tak niszowe i to jest tak piękne. To są tak fantastyczni muzycy. Ehm, graliśmy teraz dwa koncerty w Teatrze Ateneum i nie ukrywam, że cieszę się do tego. I mam nadzieję, że zakam trochę koncertów z Michałem Zabockim. Czy są śpiewa za Mój kalendarz jest taki dość hardkorowy, ale czuję się bardzo spełniony. Tylko moja wada jest taka, że ja muszę robić różne rzeczy. To teraz mam dla Ciebie specjalne zadanie. Trochę głupio nam o to prosić, no ale w sumie jak się sam nie zapytasz, to być może nie będzie Ci dane. Drogi Czesławie, w tym roku Jedynka kończy 100 lat. Mógłbyś nam czegoś pożyczyć? Pieniądze później, a teraz jakieś słowa. Droga Jedynko, życzę Wam, żeby Wam soduwa nigdy nie odbiła. Po 100 latach wydaje mi się, że to się nie wydarzy, dlatego bardzo Was cenię i dziękuję, że jesteś. Czesław Mozil, to teraz do kasy pójdziemy, pożyczyć pieniądze. Pięknie, dziękujemy i y, zapraszamy na koncerty. 9 kwietnia rusza druga część trasy koncertowej Czesława Mozl. Proszę polować na bilety, bo szybko znikają. Zwariowałem, oszalałem, zaraz gdy Cię usłyszałem, chociaż trochę stracha miałem, to się wcale nie wahałem. To się wcale Już przyszła pora na nie, coś się robi w takim stanie. Dzwonię, proszę o spotkanie. Znowu dzwonię Proszę o spotkanie. Początkowo mówisz mnie, potem długo waha się, a ja czekam na twój znak, no i w końcu pada tak. nie szczerości nie wyprzedzi czuję się jak na spowiedzi gdy ideał przy mnie siedzi Gdy ideał nagle przy mnie siedzi miało wady życie moje lecz już więcej nie nabroję chcę zakończyć głupią mękę szybko prosząc Cię o rękę bardzo szybko proszę Cię o rękę Po potem długo waha się A ja czekam na twój znak No i w końcu pada tak Po dziesięciu długich latach Gdy stuknęła nam ta data Zrozumiałem doskonale Że to nie wyjątek wcale Że wyjątek To to nie był wcale po podnił się tak przydarza W każdej kratce kalendarza O cokolwiek się nie spytam Czeka mnie odpowiedź wita Taka sama nie Początkowo mówisz nie Potem długo waha się A ja czekam na twój znak No i w końcu pada tak Początkowo mówisz nie Potem długo waha się A ja czekam na twój znak No i w końcu pada tak Początkowo mówisz nie Radio. Jedynka. burning down the house. To był bardzo dobry rok, ten 99. Pamiętasz Ula, Santana Supernatural mm -hmm. i na tej samej zasadzie Tom Jones Reload, czyli płyta też z gośćmi, a wśród nich między innymi The Cardigans'a piosenka w oryginale to Talking Heads. Chyba. Tak, a, oczywiście wpadamy. Talking Heads. Lata 90. Coś były fantastyczne, dlatego wrócimy do nich jutro pamięcią. Przypominamy o naszej wyjątkowej audycji słowno-muzycznej, tak. urodzinowej. Gwiazdozbiór z jedynką. Jutro nagranie tej audycji o godzinie 17.45. Na scenie pojawią się najważniejsze wokalistki lat 90. w takim zestawieniu, w jakim jeszcze nigdy dotąd się nie pojawiały. Urszula, Renata Przemyk, Reni Jusis, Natalia Kukulska. Kasia Stankiewicz. Kasia Stankiewicz. Do tego Bartek Wąsik, który będzie Zagradą. pięknie grał najpiękniejsze przeboje lat 90. -tych. I to wszystko jutro. Kto tak. ma ochotę? Zapraszamy. Yy, tak się złożyło, że specjalnie czekaliśmy do samego końca z pewnym jednym rzędem siedzeń dla Państwa. I właśnie dzisiaj ten rząd uwolniliśmy i tylko dzisiaj jeszcze można otrzymać zaproszenia. Ostatni moment 22 645 22 66 to jest numer telefonu. Proszę dzwonić. Yy, widzimy się jutro z tymi z Państwa, którzy z naszego zaproszenia skorzystają. No i oczywiście donosimy o tym, co dzieje się w świecie kultury. Znamy nazwiska autorów książek, które najchętniej były czytane w 2025 roku. I co to no, jest? Powiem Państwu, że jestem w dużym szoku, ale to co? Od którego miejsca? Od dziesiątego? Dawaj. No to miejsce dziesiąte Adam Mickiewicz. Mm. Siła lektur, na dziewiątym Dobra, George Orwell, tak, ósma, ósma pozycja Nicolas Sparks, siódma Katarzyna Bonda, Andrzej Sapkowski na piątym, na czwartym J.K. Rowling, pierwsza trójka to Remigiusz Mruz. absolutny numer jeden, tak. Stephen King to numer drugi, na trzecim Henryk Sienkiewicz. Serio? Jest w zestawieniu Bolesław Prus. Pewnie o, chodzi o lalkę. lalkę. To wszystko na miejscu szóstym. A u nas Asia na wojska, jej nowa piosenka. Mnie ona przypomina po prostu dobre granie z lat 80. Ciekawa jestem, czy spodoba się Państwu. Ciebie nie ma, siebie nie mam. kiera radio Pierwszy Polskiego Radia, 13 minut dzieli nas od godziny 15. Debi Hary, Blondie, ja wiem, że Debbie odpoczywa, ale gdzieś mi się marzy, żeby gdzieś jeszcze wystąpiła coś takiego spektakularnego albo bliskiego sobie nagrała. Ale to wszystko, co nagrała do tej pory, to i tak jest kawał fantastycznej muzyki. To są pomniki i kawał muzyki. Kawał historii Prawda. muzyki współczesnej, bo nie tylko rozrywkowej. To co? To czytamy? Kartkujemy? Mhm. Czytam, bo lubię. A dziś będzie o komediowym kryminale Zabijaj Uważnie autorst autorstwa niemieckiego pisarza i prawnika Karstena Duse. Historia pewnego adwokata, który zbyt mocno bierze sobie do serca trening uważności poznania terapii, na którą wysłała go żona pod groźbą rozwodu. Konsekwencje okazują się morderczo <głos> zabawne, o czym donosi Magda Mikołajczuk. Uważność mindfulness, czyli w dużym uproszczeniu umiejętność bycia tu i teraz, koncentracji, oddychania to ostatnio pojęcie bardzo modne, praktykowane przez wielu i przez wielu wykpiwane. A gdyby tak zastosować trening uważności do aktywności kryminalnej, tak właśnie robi bohater kryminalno-komediowej powieści Zabijaj uważnie autorstwa niemieckiego pisarza i prawnika Karstena Dusego. 40-letni Bjorn ma bardzo stresującą i czasochłonną, choć dochodową pracę. Jest mianowicie adwokatem pewnego mafioza. Także życie prywatne Bjorn'a jest skomplikowane. Żona grozi rozwodem, a jedynym jasnym punktem jego świata jest mała córka, z którą z powodu pracy spędza za mało czasu, a którą kocha nad życie. Żona stawia warunek, albo mąż podda się terapii, Albo się rozstają. I w ten sposób Bjorn styka się z treningiem uważności, co po jakimś czasie skutkuje między innymi tym, że pewna istotna w życiu biorna osoba traci jakąkolwiek uważność na cokolwiek, bo tak się zwykle dzieje, kiedy tracimy życie. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale mocno komiczne efekty daje zastosowanie wyniesionych z terapii rad o uważnym oddychaniu albo jednozadaniowości, czyli rozwiązywaniu problemów po kolei, jeden po drugim, a nie zajmowaniu się wszystkimi naraz. Bo jak zastosować te zasady, na przykład w sytuacji przewożenia w bagażniku pewnego kryminalisty, przy jednoczesnej, beztroskiej rozmowie z trzyletnią córką siedzącą w samochodzie? Czarny humor to zresztą jedna z największych zalet tej powieści. Trzeba jednak podkreślić, że autor traktuje kwestię uważności, treningu uważności poważnie, chociaż pisze o niej z przymrużeniem oka. I przedstawione w prosty sposób na początku każdego rozdziału kolejne zasady treningu uważności przykuwają uwagę nawet sceptyków. A to dlatego, że są zestawione z kryminalnym, często makabrycznym charakterem pracy bohatera, co daje mieszankę tyleż zabawną, tyleż przerażającą, co intrygującą. Przy tego typu pomyśle istniało ryzyko popadnięcia w pewną y, slapstikowość, ale Karstenowi Dusemu udało się tego uniknąć. Mamy kryminał, Mamy komedię, ale mamy też trochę niegłupich przemyśleń dotyczących zbyt szybkiego tempa naszego życia, chwytania wielu srok za ogon, braku równowagi między pracą a życiem prywatnym, nieumiejętności dogadywania się w małżeństwie, zbyt wielkiego przywiązania do nowoczesnych technologii i tak dalej, i Dla porządku powiem, że powieść Karstena Dusego Zabijaj uważnie, przetłumaczona na polski przez Mateusza Borowskiego, została sfilmowana, ale... Książka jest o wiele lepsza niż serial. Jedynka. Polskie Radio. To ja tylko dodam, ponieważ jestem mi po lekturze książki i po lekturze serialu, że serial też gorąco Państwu polecam. To jest y, niemieckie kino, więc czasami może język przeszkadzać. Natomiast wszystko to, o czym opowiadała Magda w tym filmie, w tym serialu, w tej opowieści też jest obecny. Przeszkadza ci niemiecki czasami? Mam takie problemy, wiesz, że Uff, jestem... Że za tak przy... ostry, tak? Nie, właściwie... Ja, znaczy, ja wiem skąd się bierze moja niechęć do języka niemieckiego. Ze szkoły. Oczywiście, cztery lata w liceum, o poszerzony, klasa poszerzony język niemiecki, 11 godzin niemieckiego w, ty, w tygodniowo i co roku inny nauczyciel. No tragedia. O nie, i pewnie no jeszcze właśnie. bardzo, no, nie poszłaś tą drogą, widzę, więc... No nie poszła. Czterem się nie udało. <śmiech> więc stąd <śmiech> być może ta niechęć, natomiast serial y, i książka polecamy bardzo y, gorąco. Ja, ja wol. Pas tempomat. Dawid podsiadło teraz. Hmm? A zanim jeszcze Dawid, no, co, co? pięknie dziękujemy za kartki A. pocztowe i za prezenty. Pani Aniu, pani Michale, pozdrawiamy! Wpatrzony w stopy światła. Późną nocą pod prąd.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nieco mniej zgłoszeń od służb, ale bardzo dużo korków i utrudnień na południu kraju. Zwłaszcza na odcinku A4 w Małopolsce. Tutaj kierowcy zwalniają za bochnią i jadą w, po obwodnicę Krakowa w bardzo dużych korkach, które przecinane są właściwie dobrym, dobrym przejazdem, ale niestety aż po obwodnicę jest bardzo ciasno. Na samej obwodnicy również nie najlepiej od węzła Kraków południe po punkt poboru opłat w Balicach. Bardzo duże spowolnienie. Na Dolnym Śląsku podobna sytuacja, także państwo o niej. Halo, halo, autostrada A4, kierunek o pole zachód, no, do samej ławy wszystko stoi. Pozdrawiam szerokości. Dziękujemy za tę informację. Rzeczywiście sytuacja między Opolem a Wrocławiem wygląda nie najlepiej. Tutaj korki są bardzo duże właśnie w stronę Wrocławia. Kierowcy bardzo mocno zwalniają. Między Katowicami a Opolem jest znacznie lepiej. Tu przejazd właściwie w stronę Katowic odbywa się płynnie. Jeśli chodzi o utrudnienia i zgłoszenia od służb, to na a między węzłami Nowy Tomyśl-Tlszczel na wysokości Nowego Tomyśla mamy awarię samochodu ciężarowego na 102 kilometrze. W związku z tym jest zwężenie na jest nieprowadzącego w stronę Świecka. Kłopoty z przejazdem kolejną godzinę utrzymują się też na S7. Trasa węzeł Tokarnia, węzeł Brzegi na wysokości Tokarni. W Świętokrzyskiem na siódmym kilometrze mieliśmy blokadę jezdni w stronę Krakowa, bo to odcinek między Warszawą a Krakowem. Po zderzeniu samochodu dostawczego z autem ciężarowym tu też jedna osoba została poszkodowana. Teraz drogowcy donoszą o zwężeniu do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa. S3 na 84. km kilometrze tu też Mamy kłopoty z przejazdem, jest zwężenie w stronę Szczecina.